Witam wszystkich, Tomek Bilecki. Dzisiaj taki krótki podcast o regulacji głośności, bo jak się ostatnio przekonałem, temat jest no, nie do końca czasami zgłębiony. No a jest jednak pożyteczny, zwłaszcza jeżeli się powiedzmy rozmawia przez jakieś komunikatory internetowe, ktoś chce coś komuś powiedzmy puścić z jakiejś MP3, powiedzmy, czy z czegoś. No więc, żeby od razu przystąpić do rzeczy, no to od razu wchodzę do regulacji głośności, czyli menu start, programy, akcesoria, rozrywka, regulacja głośności. No i tutaj pierwsza swego rodzaju pułapka się pojawia, to znaczy mamy tutaj różne suwaki, a, I tu się wydaje niby, że to jest regulacja głośności, czyli tu się wszystko ustawi, wszystko będzie fajnie i się zacznie nagrywać. Otóż nie, bo to jest regulacja głośności, która się tyczy tego, co jest wysyłane na głośniki czy tam na słuchawki, w każdym razie na wyjście karty muzycznej. Te wszystkie suwaki określają nam poziom głośności tego, co tam ustawiamy, czyli, czyli głośność główna, czyli wave, wave, czyli wszystkie dźwięki systemowe i, i, i dźwięki wszystkich programów, jakieś internetowe, jakieś, no generalnie to, co wychodzi jakby z systemu na kartę muzyczną. Osobny jest zazwyczaj suwak głośności do syntezatora tworzącego MIDI do wejścia liniowego, do wejścia mikrofonowego i tak dalej, i tak dalej, ale to wszystko się tyczy yy, tylko i wyłącznie tego, co jakby wychodzi yy, na głośniki, natomiast nie tego, co jakby wchodzi na kartę i jest potem, powiedzmy, wysyłane jakby yy, gdzieś tam do, do, do Skype'a. Żeby ustawiać regulacje, tego, co idzie do Skype'a, czy do komunikatorów, czy powiedzmy tego, co się nagrywam, bo na przykład yy, powiedzmy, że teraz mówię przez mikrofon, a chciałbym ustawić tak, żeby powiedzmy nagrywało się nie to, co mówię przez mikrofon, tylko coś innego, żeby mi syntezator na przykład się nagrywał. To muszę zmienić w regulacji głośności nagrywania. Co się zmienia? Trzeba wejść do menu tutaj. Opcja robiania. Tak, i to w zasadzie tylko to menu. Pomocę no, robiania. Tylko pomocę Opcje pomocy system. I trzeba wiedzieć do właściwości. Jeszcze są sterowniki zaawansowane. Akurat w tej karcie muzycznej sterowniki zaawansowane są. Yy, ta opcja jest niedostępna. To wszystko tak naprawdę bardzo dużo w regulacji głośności zależy od karty posiadanej. To jeszcze będę pokazywał, bo ja mam więcej niż jedną kartę, więc będę to mógł yy, pokazać. Właściwości. No właściwości. To jest akurat ta moja karta, z której w tym momencie nagrywam. ona To jest zewnętrzna karta i tutaj na przykład jest coś takiego, że nie ma tutaj regulacji głośności nagrywania, no bo tam w tej karcie się to steruje zewnętrznie, to znaczy mam fizyczny przycisk na karcie, który zmienia źródło nagrywania. Ale zaraz wybierę jakąś inną kartę. No, to jest akurat Creative Sunblosser XFI. Tak, tutaj tabem przeszedłem na, na, na, te, na te przyciski opcji. I tutaj właśnie ustawiam sobie, co ma być, to znaczy, którą głośność ma pokazywać, czy to ma się, potem ta regulacja głośności ma tyczyć się odtwarzania, czyli tego, co wychodzi na głośniki, czy ustawianie głośności, nagrywanie dwa, dwa. czy nagrywania, czyli tego, co jest jakby nagrywane przez programy wszystkie muzyczne, tego, to co idzie na, na komunikatory internetowe, no ogólnie rzecz biorąc, jakby z czego karta pobiera sygnał, żeby go gdzieś tam dać do jakiegoś czegoś, programu następujące, Ta następujące... głośności Ta nie tak i tu jest druga, druga pułapka swego rodzaju, bo też czasami można pomyśleć, że tutaj się zaznaczy wszystko i to będzie grało otóż nie, tutaj oznaczamy te pola te y, suwaki w regulacji głośności które mają być pokazane w tym głównym oknie regulacji głośności dlatego, że jeżeli teraz ja przejdę nacisnę ok to znajdę się z powrotem w regulacji głośności, która inaczej będzie wyglądała, niż wcześniej. Dlatego, że teraz y, mam ustawione raz, że regulację głośności nagrywania, no i dwa, że w innej karcie. I akurat w tej karcie mam dostępne takie oto rzeczy w nagrywaniu. Nieoznaczone, nieoznaczone, mikrofonem, jeden, jeden Nieoznaczone to znaczy, że poziom głośności mikrofonu nie będzie pokazywany w regulacji głośności. Nieoznaczone, nieoznaczone, akcjary, a jakieś... To jest jakieś wejście, tylko nie wiem, czy ono jest w ogóle na, na karcie muzycznej. Line-in, czyli wejście liniowe. Wejście liniowe od mikrofonowego się różni tym, dla, że mm, do, mik do wejścia liniowego wpina się raczej takie rzeczy, jak jakieś magnetofony, czy jakieś tam odtwarzacze, powiedzmy CD, czy... Mm, powiedzmy, jeżeli ktoś ma jakiś dyktafon cyfrowy, czy, czy jakiś odtwarzacz książek, czy coś w tym rodzaju, to wpina do wejścia liniowego. Takie wejście jest prawie zawsze stereo, natomiast wejście mikrofonowe ma większą czułość. To znaczy, bo jak się... Generalnie rzecz biorąc, mikrofon ma dużo słabszy sygnał audio, znaczy elektryczny, od, od wszystkich urządzeń typu magnetofon, Typu, typu no te wszystkie te wszystkie urządzenia jakby z tym wyjściem powiedzmy słuchawkowym na przykład no czyli można na przykład nagrywać sobie bezpośrednio z tego odtwarzacza urządzenia odtwarzającego midi Wejście cyfrowe, no niektóre karty mają wejście cyfrowe, moja nawet nie wiem, czy mam wejście cyfrowe, to znaczy, no teoretycznie ma, ale nie wiem, czy nie trzeba jakiegoś panelu do niej dokupić, żeby to wejście cyfrowe było rzeczywiście aktywne. What you hear, yy, to jest coś takiego, on nagrywa to, co wychodzi z karty na głośniki, jeżeli zaznaczymy tą opcję... I jeżeli nie mamy miksera, tak jak na przykład w moim to jest w przypadku. Ja mam w tej chwili zaznaczone tak naprawdę wejście liniowe, bo, bo, bo, ja, bo, bo mam mikser i jakby to mi wystarcza. Natomiast jeżeli ktoś nie ma miksera, a chce nagrać powiedzmy to co mówi, plus to co mm, powiedzmy jest y, gadane przez syntezator jakiś tam, to musi sobie tę opcję zaznaczyć. W większości kart muzycznych ta opcja nazywa się y, stereomix, albo mieszanie wyjść, albo coś takiego. To jest dokładnie to samo, tylko tyle, że w różnych kartach to jest różnie zrobione. Ja jeszcze pochodzę po kilku tych moich kartach, które mam i zobaczymy, jak to tam wygląda. Z tym, że, z tym, że tak. Y, jeżeli ustawimy tą opcję w regulacji głośności nagrywania, to teraz może się wydaje, że sam sobie zaprzeczę, bo w tym momencie będzie... Ważne to jak ustawimy głośność w regulacji odtwarzania. Dlatego, że w tym momencie on nagrywa to, co jest ustawiane w regulacji odtwarzania. Czyli jeżeli będziemy chcieli, żeby był nagrywany mikrofon i to wszystko, i ustawimy sobie steromiksa, to musimy mikrofon zaznaczyć również, znaczy nie, również tylko, znaczy musimy też mikrofon Odhaczyć to pole wyboru wycisz przy, przy mikrofonie w regulacji odtwarzania. Będzie to miało taki skutek, że w głośnikach będziemy ten mikrofon swój słyszeć, więc jeżeli, no więc raczej to się wtedy bym zalecał na słuchawkach słuchać dlatego, że może się dźwięk sprzęgać no i to nie będzie zazwyczaj przyjemne. No i druga sprawa, jeżeli powiedzmy rozmawiamy z kimś przez Skype'a, chcemy, żeby ten ktoś się nagrywa i mamy tylko jedną kartę muzyczną, to ten ktoś w Skype'ie będzie słyszał siebie jakby z, z opóźnieniem, dlatego że to samo idzie na Skype'a, co, co się nagrywa w programie, jeżeli ma jedną kartę, no bo, no bo no tak to jest prosto zrobione i to się raczej nie da. Tego ominąć. Tu mamy jeszcze jedną jakąś opcję jaką? Wave, czyli on może nagrywać tylko i wyłącznie to, co jakby mu wychodzi. Yy, wszystkie dźwięki systemowe, mikrofonu nie będzie nagrywał. Jeżeli powiedzmy będziemy gadali z kimś na Skype'ie, możemy sobie nagrać na przykład tylko to, co ktoś mówi, a nas, yy, nas yy, wtedy się nie nagra. I teraz jak wygląda regulacja głośności nagrywania aż po wciśnięciu OK. OK przycisk. To wcisnąłem i teraz pasję tu też jest y, balans, no balans to, to chyba wiadomo o co chodzi. Zaznacz pole wyboru oznaczone. Line -in. I właśnie, jak tam było pole wyboru wycisz, to tutaj jest pole wyboru zaznacz yy, no widzisz to wiadomo o co chodzi, jeżeli to pole wyboru zaznaczymy, nie będziemy słyszeli dźwięku, jeżeli byśmy powiedzmy wyciszyli wyciszyli wyjście jakby główny wszystkiego, co ja jeszcze zaraz zrobię, no to się wtedy jakby wyciszy cały dźwięk z karty muzycznej, nie będziemy nic słyszeli, ale o ile nie mamy ustawionego stereomiksa, czy jak w kartach Creativa What You Hear, to nie ma to absolutnie żadnego wpływu na to, co się nam nagrywa. I teraz jeszcze w większości kart muzycznych w regulacji głośności nagrywania da się zaznaczyć tylko i wyłącznie jedno, jedno, jeden element, nie da się zaznaczyć kilku. Jak do tej pory spotkałem chyba tylko jedną kartę, to była jakaś karta zintegrowana, w której dało się zaznaczyć na raz kilka źródeł przy nagrywaniu. No więc teraz przejdę jeszcze do regulacji głośności odtwarzania. I na przykład w tej karcie mam dostępne... No, też nie mam. A to ciekawe. W każdym razie czasami, czasami te sterowniki zaawansowane są dostępne. One są czasami przy odtwarzaniu na przykład i one wtedy tam jest, można sobie, to też jest ciekawa funkcja, bo wtedy można sobie na przykład zaznaczyć taką funkcję, żeby jakby takie dodatkowe zwiększenie czułości mikrofonu. To się czasami przydaje, jeżeli ktoś mówi daleko od mikrofonu. Oczywiście wtedy zwiększają się przeważnie szumy całego urządzenia, znaczy przezmacniacza, no niemniej wtedy, jeżeli ma być w ogóle coś niesłyszalne, a tak słyszalne, to chyba jednak lepiej tak. No, no i na przykład teraz wezmę jakąś inną kartę muzyczną. To jest na przykład moja karta zintegrowana i zobaczymy jakie tutaj mamy z, y, urządzenia w regulacji. głośność nagrywanie, nagrywanie. No właśnie, tutaj już jest mix stereo. Czyli to co to, o czym mówiłem to jest dokładnie to samo co what you hear w kartach kreatywa, tylko że inaczej się nazywa? Wejście liniowe, no to to weź liniowy. No i mikrofon. Y Teraz jeżeli na przykład ustawię sobie tego mojego terateka, i Czyli to moją kartę zewnętrzną Znaczy ja na przykład tutaj w ogóle nie mam nic Niektóre karty też się z tym spotkałem, że oprócz odtwarzania i nagrywania mają jakieś jeszcze trzecią opcję inne Ale nie pamiętam co tam się wtedy tej chwili znajdowało, tam chyba było coś o o modemie chyba telefonny, bo wtedy tam coś było zintegrowane, nie pamiętam dokładnie. O co to chodziło? I teraz jeszcze przez chwilę będę przy regulacji odtwarzania, bo tam też jest. Przy tej karcie, bo tak naprawdę jeszcze nie pokazałem głośności odtwarzania. No tu już jest trochę więcej tych rzeczy. Play control. Play control, czyli to jest głośność główna jeżeli tu jest już na moją kartę Jeżeli tu jest już głośność odtwarzania w tej mojej karcie zewnętrznej, Teraz ja mam to tak ustawione, że, że mi się nagrywa jakby też z wyjścia tej karty, ale to jakby przez mixer i nie mam tu ustawione konstyterum miksa. Wycisz wszystkie, pole I tutaj jest nie zaznacz wszystkie tylko wycisz. I tu Balancę przy trac, każdym bar. polu wyboru będzie nie zaznacz tylko wycisz. wycisz głośnik I teraz jak go będę wyciszał głośnik, to mi się SPIC zacznie wyciszać. Mikrofon, nie, bo mikrofon jest y, trochę inaczej połączony, ale. Nie, No właśnie. Jeżeli teraz. nie Zaznaczyłem. Nie no, no i no chyba wiadomo o co chodzi. I to w zasadzie, o ile sobie przypomina wszystko z regulacji głośności, no ewentualnie jeszcze mogę pokazać mikrofon. O właśnie, jeszcze jedno powiem, bo to też się z tym spotkałem w mojej karcie muzycznej właśnie Creativea, Wejście mikrofonowe i wejście liniowe jest zrealizowane na tym samym gnieździe, to znaczy yy, jeżeli podłączamy mikrofon albo urządzenie jakieś właśnie typu, typu magnetofon, podłączamy je do tego samego gniazda, natomiast w regulacji głośności nagrywania, jeżeli zaznaczymy pole wyboru wycisz, znaczy, przepraszam, zaznacz przy mikrofonie, to wejście nam się ustawi na takiej czułości, jaką ma czułość wejście mikrofonowe. Jeżeli zaznaczymy wejście liniowe, to będzie to tak jak, no to będzie to, wtedy to wejście się przestawi na poziom wejścia liniowego. No, taki mieli pomysł, pewnie żeby jakoś tam miejsca zaoszczędzić czy coś, no i to teraz jeszcze mogę pokazać, też mają w tej karcie mm, blastera. chyba będę miał w regulacji głośności odtwarzania dostępne sterowniki zaawansowane, tak mi się coś wydaje. O, i tu mam już oznaczone. I teraz jeżeli mam to oznaczone, to przy mikrofonie będę miał przycisk zaawansowany zaraz to wyszukam i to jest właśnie to czyli tutaj wybieram sobie że jeżeli to bym pole wyboru zaznaczył on by zwiększył czułość wejścia mikrofonowego o 20 dB 20 dB to jest dosyć dużo tak powiedzmy na duże oko, jeżeli teraz zmniejszę, tak mówię, mniej więcej, o 20 decybeli mikrofon u siebie w mikserze, no to myślę, że będzie to mniej więcej tyle. Eee, czyli no to jest dużo. To, to zrobiłem tak na oko, więc to może się trochę różnić, ale no generalnie to będzie tego rzęd wielkości. I to w zasadzie tyle. Jeszcze czasami się pojawia... Eee yy, akurat w tej karcie tutaj jest jeszcze pod zaawansowanymi korektor powiedzmy dosyć prosty yy, to, to jest to znaczy uaktywnie wyjście cyfrowe, bo też. Gdzieś teoretycznie w tej karcie mam wyjście cyfrowe. No tu jest do basów jakiś. To górze nie. na, na wysokości A nie będzie tego słychać, bo to nie jest ta karta, na której się przeczytałem. No w każdym razie no, myślę, że korektor graficzny, no to, to ym, no, pewnie większość ludzi wie co to jest. I to w zasadzie wszystko, no, niektóre karty mają epe tych me, epe epe epe sterowników więcej, niektóre karty mają tych sterowników mniej, to znaczy tych y, suwaków, y, spotkałem się z kartami, które miały powiedzmy 10 takich suwaków albo 12, moja taka zintegrowana karta ma tyle, bo tam jest oprócz wejścielniowego są jakieś, y, tam można przez tą kartę puścić ten taki... PC Speaker, czyli ten taki malutki głośniczek, przez który czasami lecą jakieś takie komputer sobie piszczy co tam jeszcze jest tam są jakieś oddzielne wyjścia do głośniki przednie głośniki tylne i tak dalej, i tak dalej ale no to tak mniej więcej w zasadzie wszystko w temacie regulacji głośności i do usłyszenia w następnym podcaście Tomek Bilecki jeżeli byście chcieli do mnie napisać w jakiejś sprawie to można napisać na adres bitomekmałpagazeta.pl No no i na razie tyle. Do usłyszenia w następnym podcaście. Tomek Bilecki.